To są informacje Polskiego Radia 24. Rząd zapewnia, że nie grozi nam brak paliwa na stacjach. Zapowiada też utrzymanie programu cen maksymalnych. Do Polski masowo wleciały balony przemytnicze. Odkryto je w czterech lokalizacjach na terenie Warmii i Mazur. Kontrolerzy ZUS-u będą mogli wejść do naszego domu. Nowe przepisy będą obowiązywać od poniedziałku. Minęła 10, Radosław Siennicki. Dzień dobry. Turystyka paliwowa nie zagraża podaży paliwa na stacjach, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że poziom tego rodzaju turystyki jest niski, a Polakom nie zabraknie benzyny.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 Minister Miłosz Motyka powiedział, że rząd nie planuje na razie ograniczyć turystyki paliwowej. Dodam, że program obniżający ceny paliw będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to konieczne. Dziś za litrę benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,17 zł, maksymalna cena 98 to 6,77 zł, a oleju napędowego 7,66 Incydent na granicy. Do Polski masowo wleciały balony przemytnicze. Zauważono je w czterech miejscach w województwie warmińsko-mazurskim, w okolicach Giżycka, Ełku, Bartoszyc i Olecka. Jak informuje policja, wszystkie balony mają podczepione pakunki, najprawdopodobniej z papierosami, a także nadajniki GPS, które miały ułatwić ich odnalezienie adresatom kontrabandy. Balony przyziemiły na polach i łąkach, a w jednym przypadku na prywatnej posesji koło domu. Jak informuje policja, w miejscu lądowań funkcjonariusze prowadzą czynności sprawdzające. Politycy oddają hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. 16 lat temu, 10 kwietnia 2010 roku, w wypadku samolotu Tu-154 zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego.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 Uroczystości rocznicowe odbywają się również na cmentarzu wojskowym na Powązkach oraz przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. O 19 w Bazylice Archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie rozpocznie się msza święta w intencji ofiar. Godzinę później z Bazyliki przed Pałac Prezydencki ruszy Marsz Pamięci. W najbliższym czasie nie należy się spodziewać zmiany stóp procentowych. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała wczoraj o utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp. Ta podstawowa wynosi 3,75%. Więcej na ten temat Arkadiusz Augustyniak. Przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie eksperci spodziewali się jeszcze jednej, może dwóch obniżek stóp procentowych w tym roku. No teraz nad tym został postawiony znak zapytania. Zobaczymy co przyniosą wydarzenia. Mówi prezes NWP Adam Glapiński. Przed obniżaniem stóp Rady Polityki Pieniężnej powstrzymują wyższe ceny paliw i wzrost inflacji. Adam Glapiński podkreśla jednak, że sytuacja nie przypomina tej sprzed kilku lat, kiedy wysoka inflacja dała się Polakom we znaki. Na razie nic nie wskazuje na to, żebyśmy się oddalili od tego celu inflacyjnego, plus minus 2,5. Dlatego na razie Polakom nie grożą też podwyżki stóp. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych pozostanie na obecnym poziomie. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od poniedziałku zyska nowe uprawnienia. Kontrolerzy podczas sprawdzania osób przebywających na L4 będą mogli wejść do naszego domu. Tłumaczy rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba.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 Nowe przepisy zakładają, że osoba ubezpieczona może także utracić całkowite prawo do zasiłku chorobowego. Dojdzie do tego, jeżeli podczas zwolnienia będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem zwolnienia. To były informacje Polskiego Radia 24. Do wieczora w całym kraju będzie dosyć słonecznie. Więcej chmur pojawi się po zmroku na południowym zachodzie i tam może spaść deszcz. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 9 w centrum, do 11 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie oraz wybrzeżu porywisty. Reklama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 reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24. Dziesiąta osiem prawie Małgorzata Żochowska. Cały czas jesteśmy z państwem. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej pytanie, które daje... Nieco inne światło wyborom na Węgrzech, bo redaktorzy pytają, co wybiorą światu Węgrzy, a nie tylko sobie. Obywatele Węgier zdecydują w niedzielę nie tylko o tym, kto będzie rządził ich krajem, wpłyną także na to, kto będzie rządził nami, bo w wyborach powoli przestaje chodzić tylko o to, czego oczekują mieszkańcy danego kraju. W tej części programu właśnie o tym będziemy rozmawiać. W niedzielę rano rozpoczynają się wybory, które mogą zakończyć 16 lat rządu Wiktora Orbana, węgierskiego premiera. Najbardziej reprezentatywne przedwyborcze badanie daje zwycięstwo opozycyjnej partii TISA, na której czele stoi dawny członek rządzącego Fidesu. Peter Modzior. To on. Formalna cisza wyborcza na Węgrzech nie obowiązuje, więc kampania wyborcza będzie trwała w najlepsze przez cały weekend, aż do zamknięcia lokali wyborczych. Przygląda się temu na miejscu reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Michale, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Hmm, jakieś kampanijne napięcie wokół ciebie? Co się dzieje w twojej ocenie na ostatniej prostej kampanii? No, widać pełną mobilizację po obu stronach, pojawiły się też świeże plakaty premiera Viktora Orbana w takiej jastrzębiej pozie z hasłem Zjednoczmy się przeciwko wojnie, a Peter Maziar kontynuuje objazd kraju i wszędzie wygłasza płomienne wystąpienia. Przyznam, że dzisiaj węgierski premier skłonił swoich obywateli do wczesnej pobudki, bo zapowiedział ważne oświadczenie na 7.30, ale okazało się, że był to tak zwany piszon. Orban zwrócił się do wyborców mówiąc, że w niedzielę zdecydują nie tylko o tym, kto będzie rządził, ale w zasadzie o losie swojej ojczyzny. No i ponadto stwierdził, że tylko rząd Narodowej Jedności pod Egidą Fidesu zagwarantuje zachowanie przy życiu dorobku dotychczasowych rządów. Wprowadziliśmy 13 i 14 emeryturę. Podnosząc płacę minimalną osiągnęliśmy czterokrotny wzrost płac. Wprowadziliśmy obniżkę rachunków za media i ochroniliśmy węgierskie rodziny przed rosnącymi cenami paliw. Zbudowaliśmy ogrodzenie i nakazaliśmy powstrzymanie nielegalnej migracji. Z kolei lider opozycji, Peter Modzior, codziennie odwiedza po kilka okręgów wyborczych, aby wspierać lokalnych kandydatów. Walka toczy się o 106 jednomandatowych okręgów wyborczych oraz tzw. listę krajową, czyli łącznie 199 miejsc w parlamencie. Modzior krytykuje rząd Orbana za korupcję i twierdzi, że obóz rządzący zaczął już panikować w obawie przed przegranymi wyborami. Zaczęli niszczyć dokumenty w ministerstwach, państwowych spółkach i instytucjach. Próbują ratować swoje aktywa. Do Dubaju już nie jadą pojedyncze sztabki złota, ale całe pociągi ze złotem i luksusowe samochody. A powód przekazania takiej informacji to to, że dwa tygodnie temu na Węgrzech chodziły słuchy, że bliski współpracownik Orbana. Adam Matolci przynosi swój majątek właśnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Natomiast wiece wyborcze Tisy i Fidesu przysiągają tysiące wyborców, chociaż trasy zaplanowano tak, aby przypadkiem obie strony się nie przecięły. Viktor Orban zakończy kampanię w sobotę w Budapeszcie, a Peter Modzior w drugim największym węgierskim mieście, czyli w Debreczynie. Wyniki wyborów poznamy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na Węgrzech nie prowadzi się badań exit poll ani late poll, ale głosy powinny zostać zliczone dość szybko. Michale, bardzo Ci dziękuję i trochę zazdroszczę, że jesteś w centrum tak ważnych wydarzeń, ale też... A pogoda, jaka ładna. O tak, u nas <głos> też. To się policytujemy. Nie, nie, polityczna no pogoda i u nas taka, wiesz, chwiejna. Więc liczymy na Ciebie i informacje z centrum tych wydarzeń. Dziękuję bardzo. Komentarz. Z nami profesor Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie profesorze. O, za chwilę się usłyszymy, ja tylko dodam Państwu, że w 199-osobowym parlamencie, węgierskim oczywiście, aż 103 mandaty pochodzą z okręgów jednomandatowych, a 96 z list krajowych. Dodatkowo wprowadzono jedną turę wyborów w okręgach, co uniemożliwia partiom opozycyjnym koordynację między turami i wycofywanie słabszych kandydatów na rzecz e, silniejszych. E, istotnym elementem jest także specyficzny dla Węgier mechanizm tzw. premii dla zwycięzcy, to znaczy partie otrzymują dodatkowe, dodatkowe głosy na liście ogólnokrajowej z poszczególnych okręgów jednomandatowych w liczbie odpowiadającej przewadze zwycięskiego kandydata nad kandydatem, który zajął drugie miejsce. To znaczy, jak łatwo się domyślić, to... Otoczenie i sam Viktor Orban wprowadzali te przepisy, nie po to, żeby ułatwić drogę Peterowi Modziorowi do wygranej. Profesor Kamil Zajączkowski już z nami. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. To pozwolę sobie zadać Panu pytanie za Rzeczpospolitą i pierwszą stroną tej gazety. Co wybiorą światu Węgrzy w najbliższą niedzielę?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 System jest tak y, z, y, przygotowany przez y, Orbana, że nawet y, kilkuprocentowa przewaga y, opozycji w sondażach no, nie oznacza, że te wybory będą wygrane. To po pierwsze. A po drugie. Y,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 odnowionej według prezydenta Trumpa i administracji Trumpa, która miałaby polegać na takim bardzo silnym związku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 Dosłownie kilka chwil temu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński złożył swojego rodzaju raport na temat systemu kontroli wjazdu i wyjazdu na granicy naszego kraju. Posłuchajmy. Dziś ważny dzień, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i szczelność granic Unii Europejskiej. Rozpoczyna pracę już w pełnym zakresie system Enter-Exit, ogólnoeuropejski system rejestracji wszystkich osób wjeżdżających na teren Unii, Unii Europejskiej. System, który poprawia bezpieczeństwo, system, który no, tworzy kolejną warstwę ochrony całej, całej Unii Europejskiej naszych granic. Polska jest liderem wdrożenia tego systemu, za co bardzo dziękuję panu generałowi Baganowi i wszystkim oficerom, funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz także zespołowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jesteśmy tutaj w składzie i pan minister Szymański, i pan minister Mroczek, dlatego, że mówimy o wielkim wielkim projekcie, mówimy o projekcie interdyscyplinarnym, który zarówno angażował nasze służby, jak i służby informatyczne podległe ministrowi Tomasz Szymańskiemu. Szanowni Państwo, ten system, tak jak powiedziałem, to jest kolejna odsłona budowy takiego informatycznego, cyfrowego muru, muru chroniącego całą Unię Europejską, a Polska, raz jeszcze to podkreślę, jest liderem budowy tego systemu. I to był minister Kierwiński dla Państwa w Polskim Radiu 24.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 O zaniechaniu po stronie prezydenta mówi wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, a chodzi o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowania tylko od dwojga z sześciorga katedranych sędziów. Wtora i cała szóstka złożyła ślubowanie w Sejmie. Zdaniem otoczenia prezydenta nie ma już możliwości odebrania ślubowania od pozostałej czwórki. Sędzia Dariusz Mazur w radiowej 1 przedstawił prawnokarną ocenę zachowania Karola Nawrockiego. On jest funkcjonariuszem publicznym. Przynajmniej należałoby to rozważyć artykuł 231, paragraf 1 Kodeksu Karnego, czy nawet paragraf kolejny, który mówi o niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Wczoraj nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta. To osoby wybrane przez Sejm, od których prezydent przyjął ślubowanie przed Wielkanocą, a także te, które nie dostały zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Teraz dobra wiadomość dla kierowców. Paliwa są tańsze niż wczoraj. Za benzynę 95 kierowcy płacą maksymalnie 6 ,17 zł 17 groszy, za benzynę 98,677 na za olej napędowy maksymalnie 7,66. O powodach obniżki mówił na naszej antenie minister energii Miłosz Motyka.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 Wiosną Ukraina zakończy naprawę uszkodzonego rurociągu Przyjaźń, deklaruje prezydent Wołodymyr Zełenski. Węgry i Słowacja są odcięte od dostaw rosyjskiej ropy tą drogą od końca stycznia, to po tym jak rosyjskie drony zniszczyły rurociąg na zachodniej Ukrainie. Rządy w Budapeszcie i Bratysławie zarzucają Ukrainie opóźnianie napraw, Kijów temu zaprzecza. Spór o tranzyt ropy naftowej spowodował, że Węgry zablokowały pożyczkę od Unii Europejskiej dla Ukrainy, dopóki przepływ rosyjskiej ropy przez rurociąg przyjaźń nie zostanie przywrócony. Teatr Wielki Opera Narodowa przejdzie kompleksową modernizację.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Jest Przepraszam, 10.34. Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z państwem. Tak, Kancelaria Nawrockiego bada nastroje Polaków, pisze o tym gazeta.pl, sondaże za dziesiątki tysięcy, łącznie ponad 100 tysięcy wydała na początku kadencji Karola Nawrockiego, Kancelaria Prezydenta, na usługi związane z badaniami opinii społecznej, tak ustalił portal. Z tych danych wynika, że sprawdzane były między innymi opinie Polaków dotyczące niektórych projektów ustaw trafiających na biurko Pana prezydenta. A te sondaże dotyczące SEJF też tam trafiły? Stan dnia. Wczorajsza uroczystość w Sejmie, podczas której sędziowie wybrani 13 marca do Trybunału złożyli ślubowanie, nie kończy sporu wokół Sądu Konstytucyjnego. Możemy mieć tego pewność. Prezes Trybunału powtarza zap. No i jak wiemy, z tym może być problem. No i od wczoraj pytam polityków koalicji rządowej, co zrobić w tej sytuacji. Czy jest jakiś plan B? No i do tej pory jeszcze żadnej takiej odpowiedzi konkretnej, przedstawiającej jakiś plan na taką właśnie ewentualność nie usłyszałem. Pytałem już wczoraj podczas briefingu prasowego o to marszałka Sejmu Włodzimierza tego No i on odpowiedział w następujący sposób. Jeżeli prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuści do funkcjonowania sędziów, będziemy podejmowali właściwe decyzje. Myślę, że Państwo nie macie wątpliwości po dziś, że jesteśmy w stanie i umiemy podejmować decyzje. Natomiast senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że on wierzy w to, że jednak prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski opamięta się i dopuści te osoby do orzekania. Ja zakładam, że będzie jednak refleksja po stronie prezesa Trybunału Bogdana Świątkowskiego, że on jednak otworzy drzwi Trybunału do, i, i, i pokoje pracy do tego, żeby wspólnie funkcjonować. Jeżeli tak nie będzie, to będziemy mówić o eskalacji konfliktu, ale tutaj nie, nie możemy się W Sejmie, to te osoby, już część polityków opozycji o tym mówi, że być może od te osoby również nie powinny zostać dopuszczone do orzekania. Karol Karski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że sędziowie, którzy wczoraj przybyli tutaj do Sejmu i złożyli to ślubowanie przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czerzastym, popełnili wielki błąd.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 Wierzę w cuda, ale, oh. chyba, ale chyba w sprawie Trybunału Konstytucyjnego nie wierzę w ten cud, bo pamiętajmy też, że gdyby doszło do pewnych zmian osobowych w tym Trybunale, no to Bogdan Święczkowski też wiemy, że cały czas jest ta sprawa jego immunitetu. No, jeśli będzie taka większość w Trybunale, która będzie gotowa mu uchylić ten immunitet, to, no, to, to to nie jest na pewno w jego interesie, więc myślę, że to też pewnie ma jakiś wpływ na decyzje podejmowane przez prezesa Trybunału. Michał Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Komentarz. Profesor Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Nie wiem, czy widział pan dziś wpis mniej więcej sprzed trzech godzin pana ministra Boguckiego na x ie no, nie, no nie, nie, nie, nie, nie, nie, To ja pozwolę nie, nie. sobie zacytować, bo on wiele mówi. Komisja zarządzająca podjęła decyzję bezprawną, a pan prezydent stoi na straży konstytucji. Nie ma wątpliwości, że tego rodzaju działanie narusza i tu padają artykuły konstytucji, a więc także zwierzchnią wolę narodu. Na zwierzchnią wolę narodu powołuje się pan minister Bogucki, bo na naród, ja cytuję wprost jak jest napisane, bo na naród wybrany prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Konstytucja i ustawa dotycząca prezydenta, która spełnia i prerogatywy i właśnie została naruszona i złamana. Prezydent zgodnie z polskim rozporządzeniem konstytucyjnym złoży tę skargę do rozpoznania, skieruje ją do rozpoznania przez Trybunał. Przedłożonego przez rząd, który wywiera nacisk, od lat podlega przepisom, kwestionuje istnienie państwa konstytucyjnego, stawianuje inne organy konstytucyjne, kwestionuje zapisy konstytucji, Mówi, że będzie stosować prawo tak, jak sama je rozumie, bez względu na, czy jest ku temu podstawą prawna, czy jej nie ma. W sposób oczywisty do tego rodzaju politycznego chucpy, do tego rodzaju groteski nie było żadnych podstaw, a można je było umieścić w takiej formule zdenerwowany pan minister Bogucki. Ja nic nie rozumiem z ja tego, pani, że, co pani przeczytała, bardzo przepraszam. E, ale może ktoś to pisał po śpiechu, że, czy gdzieś tam e, nie wiem, te, te, te, te są takie poprawiacze, wie pani, tych mhm. e, wyrazów w tych komunikatorach, więc może one tam zadziałały i rzeczywiście te formy języka polskiego, tam nie zostały zachowane przez to słabo, słabo rozumiemy. Jasne, ale pan minister Bogucki prawdopodobnie chciał nam przekazać, że skoro naród wybrał pana prezydenta, no to naród powinien podążać za decyzjami pana prezydenta ślepo. O to chodzi? No nie wiem, no być może tak. Znaczy, jeżeli tak, to Tutaj troszeczkę tak do, mamy, mamy kilka form jakby sprawowania władzy przez daru, To one wszystkie są przez wybory, przez wybory i tutaj prezydent oczywiście jest takim organem i dysponuje najsilniejszym mandatem. Natomiast takim organem jest również Sejm, czy parlament w ogóle, który no, ma, ma też swój mandat i też sprawuje te, te funkcje władzy wykonawczej wspólnie z prezydentem. Także... I, te kompetencje są tam rozdzielone. Może niezbyt dobrze to jest rozdzielone w polskiej konstytucji, niestety. Takie niezbyt precyzyjnie bym powiedział, tak? Natomiast rzeczywiście, no to są, to, to są organy, które, poprzez które naród sprawuje władzę, prawda? Przez właśnie prezydenta i Sejm i Senat tutaj w Polsce. No, jeszcze jest instytucja, oczywiście referendum, natomiast ona jest też rzadko używana, więc jakby no, to wszystko Wszyscy tutaj mają rację i nie mają racji też można powiedzieć, bo rozumiem, że to jest zdenerwowanie polityków, no dlatego, że, że jakby nie, no wszyscy tutaj działają raczej metodą faktów dokonanych, a nie nie kierując się no to już przepisami, też nie mówię to z jednej strony, ale z drugiej strony też jakimś dobrem państwa w tym sensie, że ten Trybunał Konstytucyjny powinien wreszcie działać i do tego powinni politycy doprowadzić, ale to się raczej nie zdarzy w najbliższym, w najbliższym czasie, no bo tutaj każde, każda ze stron epatuje argumentami, częściowo ma rację, częściowo nie ma racji oczywiście natomiast no clue jest tak że kto ma większość w Trybunale, tak? Czy mają ci większość, czy tam to dzisiaj prezesa, czy może stronnictwo rządowe, które też powołuje, powołał sędziów naraz yy, wszystkich i też licząc na to, że będzie miało od razu większość, prawda? Więc jakby, no, to, to raczej ta kategoria większości tutaj jest ważniejsza niż yy, kategoria sprawności i w ogóle działania Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj w Polsce. Niestety, yy, no, no i cóż mamy z tym zrobić, no, f, f, f, tylko załamać ręce, tak dlatego, że to się przekłada bezpośrednio na y, y, obywateli, to znaczy to, to nie jest tak widoczne, natomiast Trybunał wydaje wyroki, które dotyczą, prawda, prawa polskiego, czyli tych ustaw, które wpływają na, na nasze codzienne życie. No i nie też że on ostatnio bardzo słabo rzekał to za słabo w sensie wydolności, tak, że tych wyroków nie było aż tak dużo, no to w tej chwili już mu grozi... w tej chwili jesteśmy w jakimś paraliżu, bo nie ma tej większości potrzebnej w ogóle do orzekania. No i jeżeli by tych dwoje sędziów przyjąć, że są ślubowani u prezydenta, no i, i oni by orzekali, to by ta większość była. Ale rozumiem, że oni też nie chcą orzekać, dlatego właśnie, żeby tej większości nie było i żeby ten trybunał był de facto sparaliżowany, no bo liczą na, na inną większość, prawda, która będzie mm -hmm. później. Profesor, to jest to ta tak. kwestia polityczna, większości Jasne. cały czas tylko kończy, a bardziej niż funkcjonowania samego tego organu. No bo to nie chodzi o dobro wspólne, chodzi o podgrzewanie sporu i tutaj, jak pan profesor powiedział, na razie kalkuluje się to pewnie jednym i drugim. Ym, tylko gdzie jesteśmy my, ja, pan i, i, i każdy z naszych słuchaczy. Profesor Ewa uważa, że sędziowie objęli urząd. To nie sędziowie odmówili złożenia ślubowania, ale prezydent arbitralnie uchylał się od swego uczestnictwa w ceremoniale ukształtowanym przez zwyczaj, mówi Rzeczpospolitej, ale nie brakuje też innych opinii. Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista twierdzi, że to nie było ślubowanie, raczej manifestacja polityczna i już teraz powinniśmy się skupić na tym, co dalej. To znaczy pytanie, czy na przykład profesor Markiewicz i czworo pozostałych sędziów udadzą się do sądu pracy, jeśli nie zostaną dopuszczeni do orzekania. Najprawdopodobniej tak będzie. Znaczy no tak, najprawdopodobniej że ja, tak. nie zostaną dopuszczeni, tak? No tak, tak. Znaczy, no to tylko znowu czy pytanie, czy sąd pracy, czy sąd powszechny ma do tego jurysdykcję, żeby rozpatrywać takie... Takie sprawy w ogóle, prawda? Bo tutaj to mamy raczej taki delikt konstytucyjny, a nie sprawa pracy. No bo to jakby tutaj też będzie tutaj zagwozdka z tym, co to dalej z tym zrobić. To znaczy ja, ja oczywiście rozwiązanie widzę jedno, takich które za chwilę o nim powiem. Natomiast co to spowoduje? No spowoduje to też te partie duże mogą się przeliczyć, panie redaktor. dlatego że a które duże? One o uważają, że no, no, do, do, do, no dokładnie mówi? Tak, krzywd to tak, <laughs> najbardziej to służy czyli Pisowi i Koalicji Obywatelskiej dzisiaj, ten konflikt wokół Trybunału, dlatego że mm, no oczywiście on to bazuje wszystko na tym, że będzie polaryzacja, że e, tych swoich stałych zborców, prawda, zachęcimy do pójścia do głosowania, no i do, no i dobrze, natomiast ta sprawa też ona nie jest taką, powiedziałbym, gorącą w tym sensie, że Polacy już się e, na tyle myślę, że zagmatwali w tym wszystkim, e, w, o co tu chodzi i kto ma rację, że jedynie e, właśnie ci popierający przeciwnicy no to są twardzi zwolennicy partii politycznej, natomiast uniejskie niektórych osób myślę, że coraz większej części nas, Polaków, no nie dość, że budzi to nieswach, to jeszcze wrażenie takiej wojny na górze. Prawda? Czyli te, Mieliśmy w historii politycznej naszej wojny na górze w latach 90. No i to w ogóle takie wojny na górze skutkują wzrostem poparcia dla partii skrajnych. I tu mogą się dziwić te duże ugrupowania, że na przykład rośnie, bo już na przykład rosną te, rośnie poparcie dla różnych partii skrajnych, w Polsce również i na przykład to część obywateli może powiedzieć, no to dobrze, to ja w ogóle nie będę głosował na was, bo wy tylko się kłócicie, nie umiecie doprowadzić tutaj do funkcjonowania takiego, takiego organu, szczególnie konstytucyjny. I dlaczego mówię, że, że, że, że też mogą się przeliczyć, no bo to nie jest sprawa tak emocjonująca, prawda, jak nie wiem, służba zdrowia, ceny benzyny, podatki, czy tam ceny jedzenia, prawda, i tego typu rzeczy, które na co dzień na co dzień mamy, dlatego że te wyroki, jak powiedziałem, one są ważne dla naszego codziennego funkcjonowania, ale są na tyle daleko... Prawda? że nie, my nie, nie widzimy tego bezpośredniego związku na co dzień pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a naszym codziennym funkcjonowaniem. Podobnie tak jak to ma miejsce, takie zjawisko przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie jest niska frekwencja, bo ludzie nie widzą takiego bezpośredniego wpływu prawda, i związku tego Parlamentu Europejskiego na to nasze codzienne funkcjonowanie. No niesłusznie jak się okazuje, a i tutaj z Trybunałem mm. też niesłusznie, ale jednak no, to, to, to jest ważne, co jest w tym potocznym yy, rozumieniu. Więc Zobaczymy, czy, jaki to będzie miał skutek, ale myślę, że aż takiego dużego nie. No ta wojna to już jest wojna rytualna i też ona nie wzbudza aż takich e, większych emocji. Też część osób może się właśnie przerzucić do, na głosowanie na inne partie. Ale oczywiście do Jeszcze, czego zmierzam? Panie profesorze, bo może to jest dobry moment, żebyśmy już bez cytowania, ale posłuchali pana Zbigniewa Boguckiego, może jest bardziej zrozumiale. Wybraliśmy krótki fragment.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 jest ku temu podstawa prawna, czyli nie ma dzisiaj w sposób oczywisty do tego rodzaju chucpy politycznej, tego rodzaju groteski. Nie było żadnych podstaw, żeby przeprowadzić to w takiej formule. I to był pan minister Bogucki. Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że ci najwięksi mogą się potknąć o ten spór. Myśli pan, że to dlatego na przykład Krzysztof Bosak milczy, milczy Sławomir Mencen... Słyszał pan jakiś głos z tych pomniejszych partii wyraźny w tej sprawie? To znaczy słyszałem głosy konsultacyjne, znaczy one no nie, tak. nie, nie były takie wyraźne w tym sensie, że, że, że tam ktoś popiera albo nie popiera, prawda, tylko albo jest przeciw te, te, te, temu, co się teraz dzieje, tylko raczej takie głosy, że no właśnie, że y, trzeba coś z tym zrobić, trzeba znaleźć jakieś inne rozwiązanie. I, I akurat no tutaj to, to, to akurat to jest to jest racja oczywiście że trzeba inne, tylko słusznie te partie ze swojego punktu widzenia, swojego taktycznego punktu widzenia też nie biorą udziału w tym sporze, tak? Dlatego właśnie z tych powodów, o których mówiłem przed chwilą. Także to jest spór tych um, dużych obozów, tych dużych obozów w, władzy, opozycji tam na, na, na zmiany, które sprawują władzę i, i, i, i są w, w opozycji. I, i, I no i właśnie dlatego prawdopodobnie oni też nie chcą tutaj jednoznacznego stanowiska takiego ostrego może w, w, w przedstawić, no dlatego, żeby się w ten spór nie mieszać, tak? Czyli też. Ponieważ oni nie korzystają na tej polaryzacji, tylko oni raczej korzystają na tym, żeby powiedzieć, no zobaczcie, te duże ugrupowania, one się niczym nie zajmują, tylko graniem między sobą, tylko grami politycznymi, e, walką między sobą i ze szkodą dla obywateli. Tak? I to by ale było mówił wtedy. pan, y y panie wtedy. profesorze, że ma pan jakąś, jakiś własny pomysł na tę sytuację? Tak, znaczy nie własny pomysł, znaczy tutaj od razu muszę też powiedzieć, że ten pomysł, te pomysły to są, y z różnych stron padają, ale na pewno je artykował już od dawna, tu trzeba przyznać, Konfederacja i Polskie Stronnictwo Ludowe, tak? Ale też na przykład niektórzy politycy tacy, powiedzmy, bardziej stanowani i z prawej, i z lewej, czy też z centrum strony sceny politycznej, nie wiem, na przykład Kwiatkowski, to znaczy... Ale jak pan jest Mateusza takie... Morawieckiego, to to będzie brzmiało jakąś przeszłą koalicją. A nie wiem, czy Mateusz Morawiecki akurat o tej sprawie się wypowiadał, to już nie pamiętam tego być może natomiast chodzi mówiąc w uproszczeniu o tak zwany reset kons konstytucyjny mm -hmm. czyli bardziej skomplikowanie tak zwaną ustawę sanacyjną tak to też jest to, to jest moim zdaniem jedyny z możliwych dzisiaj wariantów takich no, który by cokolwiek przeciął no, czyli specjalny akt specjalną ustawę po prostu, która no, dokonuje jakiegoś jakiegoś no, nie wiem, takiego porozumienia Prawda, dokonuje ustala jakiś stan taki powiedziałbym zerowy to nie chodzi o to że od zera trzeba wybrać sędziów tylko porozumieć się jak to zrobić żeby wszyscy się na to zgodzili żeby uznawali ten trybunał konstytucyjny w tym nowym sanacyjnym jakby składzie czy, czy, czy, czy, czy kształcie o tak i to na to muszą, muszą się zgodzić i ugrupowania polityczne i prezydent no bo prezydent te ustawy musi podpisać czyli to jest jak sami tutaj widzimy bardzo, bardzo, bardzo trudne. No tak, ale dopóki e, się ten spór dos. będzie opłacał jednej, i drugiej stronie, tak jak pan powiedział, to zdaje się nie ma mowy o tym. Do, do zaproszenia w ogóle do takiego rozwiązania, bo ono musi paść z jednej albo z drugiej strony, potrzebne byłyby chyba sygnały o tym, że to się przestaje sondażowo opłacać, podgrzewanie sporu. No prawdopodobnie tak, no to takie, takie sygnały by musiały być, to znaczy, no jeżeli partie te, te grają na te swoje stałe elektoraty, no to takich sygnału nie będzie, prawda prawdopodobnie, czyli no, wiadomo, że, że te, te stałe elektoraty będą murem stać za, za, za, za swoimi partiami politycznymi. Natomiast no, pamiętajmy, że, że w tej chwili akurat można powiedzieć, że ta polaryzacja lekko. Się zmniejszyło, bo jeżeli by sumować poparcie na Koalicji Obywatelskiej pis to mamy około 60%. A y, było to zwykle około 70%, więc jeżeli by popatrzeć na to, to już są te sygnały, że być może no, trzeba y, troszeczkę spuścić stonu, z, zajść tutaj, z, też na coś się zgodzić, bo takie, taka ustawa wymaga kompromisu jakiegoś. Kompromis to jest zawsze oddanie czegoś, prawda? Czyli to są... Nie możemy wtedy wyjść i powiedzieć, no to zwyciężyliśmy, pokonaliśmy tych naszych wrogów politycznych od prawda? Tylko no wtedy musimy powiedzieć, no słuchajcie, tutaj coś oddaliśmy, a coś żeśmy zyskali, prawda? No i to partie robią bardzo niechętnie, prawda? Bo każda z nich chce mówić, ja tutaj wygrałem, pokonałem tego no drugiego, jest na wierzchu, nawet słownie, tak? prawda? No właśnie. A ja no sobie wyobrażam taką, przynajmniej hipotetyczną taką sytuację, nie wiem, może to jest marzenie, mam marzenie, że na przykład na etapie kampanii wyborczej, któraś ze stron powie, tak, proponuję zgodę, Myśli pan tak króciutko na koniec, że to... Albo przynajmniej hmm, okrągły stół... O, dobrze, jakikolwiek stół do rozmowy na ten temat. Ale w tej sprawie zgodę? Na przykład. Mhm. No to tak ja króciutko myślę, na to koniec. To jest możliwe, ale na króciutko, ale raczej przez drugo, drugą stronę nie będzie to pozytywnie przyjęte. Będą tam wypominane wcześniejsze działania. Tutaj każda strona ma wiele za uszami, więc nie wydaje mi się to niestety króciutko możliwe w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Profesor Bartłomiej Biskup z nami.